Sobota, 27 października 2018 roku. Słuchacie właśnie 209 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Karpen Noctem i Szymas. Karpen Noctem w osobie Pawła Matei. Witam Cię Pawle. Cześć, witaj Szymas, witam wszystkich słuchaczy. No a mnie już znacie, cześć Wam. Tydzień temu cała polska grozowa, czy też cała grozowa polska, przynajmniej jeżeli chodzi o tę skupioną na literaturze grozy, spotkała się w Krakowie, a pojechaliśmy tam wszyscy w związku z kwasonem. 20 października tego roku 2018 odbyła się szósta już edycja krakowskiego festiwalu Grozy Kwason, bo teraz tak to się oficjalnie nazywa. Jest to festiwal, za który odpowiada tak personalnie jak wszyscy pewnie dobrze wiecie Magda Paluch, ale na papierze organizatorem są krakowskie biuro festiwalowe. Kraków, miasto literatury UNESCO i wojewódzka biblioteka publiczna w Krakowie i właśnie w tej bibliotece, która mieści się przy ulicy Rajskiej 1, właśnie, okej okay, nie do końca, bo w jej filii, która jest tak naprawdę mediateką, nazywa się Artetek, ale jest położona tam rzut kamieniem, dosłownie nie wiem z 200 metrów od Rajskiej 1, właśnie tam odbył się ten festiwal. Dla mnie to była druga edycja, dla ciebie Pawle już szósta. A to byłeś na każdej absolutnie, cały czas o tym tak, zapomniałem. Tak, byłem na każdej. Dzisiaj Wojtek Gunia pokazywał mi zdjęcie Kubka z czwartej edycji i właśnie żałowałem, że wtedy nie mogłem być przez te konferencje i inne tam sprawunki, <głos> bo chyba nawet mi się dosłownie pokrywało coś. Ten sam weekend miałem dwie rzeczy na głowie, no ale teraz już jak rok temu pojechałem, to w tym też musiałem. Właśnie szósta edycja. No i co? Jak oceniasz właśnie zmiany, ewolucję? Coś się zmieniło w ubiegłego roku? Tak? Globalnie wszystko pojmując, jest lepiej, gorzej, jak myślisz? Mm. Jest tak samo dobrze. Wydaje mi się, że odrobinka więcej ludzi znowu było, ale to tak co roku mam wrażenie, że, że, że ta ilość osób rośnie bardzo stopniowo. To nie jest jakaś taka, być może po pierwszej edycji, znaczy między pierwszą a drugą był jakiś taki większy przyskok. W tej chwili to tak po prostu, do, przynajmniej to tak zauważyłem po swojej prelekcji, że mimo iż startowałem, byłem na samym początku, to osób było no... Więcej niż miewałem na poprzednich. A sama impreza, no tak jak mówię, no była tak samo udana jak rok temu, jak dwa lata temu. Dla mnie super. Teoretycznie ja ci mówiłem, że przejdziemy do tego później, ale jakoś tak przez to, że mówisz, że na każdej edycji byłeś, to stwierdziłem, że zmienię trochę harmonogram, agendę, powiedzmy, nagrania. Powiem ci, że ja się w tym roku chyba bawiłem lepiej troszkę. Znaczy nie wiem właśnie, czy to przez jakieś zmiany w kwasonie, bo teoretycznie wszystko jest tak samo, nie? Te same, ta sama lokacja, te, te same Czekaj, założenia. Jest jedna różnica. Mhm. Jedna różnica, nie ma knajpy na dole. A. I to jest duża różnica. Mm -hmm. Dlatego, że nie można było wyskoczyć na szybkie piwo w trakcie. No, ale... No ale umówmy się, że tam obok też był jakiś tam knajpisz, żab żabka była za bo ktoś się uparł, to wiesz. Ale powiem Ci, że jakoś w tym roku czułem się swobodnie. Rok temu jednak e, właśnie tak nie wiedziałem, gdzie się udać za każdym razem. tak e, Tu chciałem z Magdą nagrać wywiad, tu właśnie porozmawiać z kimś, e, tak z kimś się umówiłem, e, tu z kimś, kogo spotkałem, przodkiem na korytarzu, że znaczy było super, nie? ale w tym roku czułem się jeszcze bardziej swobodnie i wrażenia są nawet bardziej pozytywne. No i może tak Przechodząc po kolei przez wszystkie aspekty tego festiwalu, zacznijmy od programu, nie? no bo jednak tym też kwasą stoi. Program zaczynał się, znaczy cały festiwal zaczął się o, jeden, o 11, ale wtedy nastąpiło po prostu oficjalne otwarcie, a o 11.30 rozpoczęły się punkty programu i trwały tam z półgodzinną czy też godzinną w zależności od bloku, przerwą do w pół do siódmej, i później jeszcze mieliśmy panel nominowany do kolejnej edycji Nagrody Grabińskiego czy też nagrody literatury grozy imienia Stefana Grabińskiego. i później jeszcze mieliśmy uroczystą galę wręczania samej tej nagrody, no i zamknięcie festiwalu, więc tych punktów troszkę było jakoś, ja wiem yy, 7 chyba i razy trzy bloki, coś takiego, nie? Mhm, Czekaj, chyba sześć mniej więcej razy 3. trzy, cztery, pięć 6. No dobra, mhm. no to tak czy jak, 18 no, punktów. Plus, plus te końcowe. No. no i jak ci się podoba program? Tak ty też go współtworzyłeś, ja zresztą również. Jakie masz odczucia? Tak w ogóle byłeś na kilku punktach, czy może raczej postawiłeś tak, na tak. interakcję? Ze względu na to właśnie, że nie było tej knajpy na dole, to zaliczyłem wyjątkowo dużo punktów programu. Tylko, że miałem z tym jeden, jeden nieduży problem, mianowicie ty i Jaga mieliście prelekcję, dlatego też no, trochę się na wasze udawałem. I przez to jakby no, nie zaliczyłem punktów programów takich osób niezwiązanych z Karpę Noctem, tudzież z Nekropolitam. <laughs> <laughs> no i po prostu no, zaliczyłem wasze prelekcje. Trudno mi powiedzieć jakby o tych innych, od innych osób, bo takich, takich zaliczyłem niewiele. No ale no, wasze były oficjalnie punktami programu, były super. Moja była super. Inne zresztą też były super. Nie, no wszystkie punkty programu, które zaliczyłem mi się podobały. I tak naprawdę bardzo żałuję, że, że nie mogłem się rozdwoić, bo myślę, że bardzo wiele fajnych rzeczy przegapiłem. Właśnie ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że program był strasznie zróżnicowany. Już rok temu niby on był taki troszkę interdyscyplinarny. Tak, Mieliśmy różne media, różne aspekty tej grozy, a w tym roku wydaje mi się, że to się jeszcze bardziej jakoś tak, znaczy rozmówię to złe słowo, bo to brzmi negatywnie, to spektrum nie? zagadnie się jeszcze bardziej powiększyło? I ja często bywałem tak troszkę na jakimś panelu, troszkę na jakiejś prelekcji, gdzieś tam przez chwilę. Na samym początku też nie do ciebie wpadłem w połowie, bo najpierw byłem na panelu o literaturze dla młodzieży i później też tak trochę skakałem, zaliczyłem, nie ja wiem, ile w sumie jest cztery punkty programu, 4,5, coś takiego. Ale też no, dużo się rozmawiało z różnymi ludźmi, nie? bo spotykało się co chwila kogoś i to też było super, że z jednej strony to środowisko właśnie twórców, z drugiej strony środowisko, nie wiem, recenzentów, publicystów, blogerów, podcasterów, do tego też masa czytelników i wszyscy się totalnie wymieszaliśmy, nie. Tutaj, nie wiem, sobie rozmawiałem. Y Teraz nie wiem, żebym mnie pomylił z Maćkiem Klimkiem i z Wojtkiem Gunią. Po chwili, nie wiem, z Bogusią i z Byszkiem. Zresztą Zbyszka serdecznie pozdrawiamy, żeby tradycji stało się zadość. Tu jeszcze z jakąś inną ekipą właśnie wszyscy się strasznie wymieszaliśmy. No, i to mi się strasznie podobało. Program też bogaty. Kilka punktów było totalnie dla mnie bo na przykład nie wiem, w muzyce nie siedzę, ale super, że to się pojawiło, nie? Bo na przykład nawet u nas na Carpenter Rafał pisał, nie? Że nie wie, co wybrać, bo tutaj krzyśka grotnika był jakiś punkt na całym czasie. Mój i właśnie ten panel metalowy. No, ale wiesz, no niby to jest problem dla kogoś, kto chce iść na dwa czy trzy naraz, ale no wiadomo, no nie upcha się tego. Punkt po punkcie trzeba jakoś to podzielić, no i super, także program jest tak bogaty. Mhm. A z, można by zgadywać, żeby gdyby kaso, Kwason miał drugi dzień, to drugi punkt, znaczy drugi dzień wtedy byłby równie obfity, bo po prostu w, ja wręcz miałem wrażenie, że, że ludzie się. Zresztą no, no Magda wspominała, że musiała niektórym ludziom już odmawiać, bo nie dałoby się tego wszystkiego wcisnąć. No to jest taka impreza, na którą naprawdę no, no bardzo wiele osób chciałoby przygotować jakiś punkt. Yy, no i nie wiem, no potencjał tam jest do tego wszystkiego ogromny cały czas. Ja tak teraz patrzę jeszcze raz na ten program, mam go przed oczami, no i właśnie tak mamy tego nowego tak wampira, mamy bizarro, mamy ząbiaki, nekroturystykę, horror w eksperymentach naukowych, UFO, Shirley Jackson, Lovecrafta, premierę filmu Letargusa, potwory znowu, Homunculusa, Golema, potwora Frankensteina, Mr. Hyda, Giala. Osobny punkt zaliczyło. Stephen King, co tutaj jeszcze jest? Wywiad z pracownikiem Prosektorium, ten panel black metalowy, panel ogólnie popkulturowy. rozmowa o Weird Fiction w Polsce, panel o premierach z 2018 roku, o literaturze dziecięcej. Słyszycie, no po prostu wszystko. Tak, wampiry, zombiaki, Jackson, Lovecraft, tak, filmy, seriale, książki. Nie, seriale nie, ale tak czy siak niesamowita rzecz, nie? że tyle tych punktów się udało uzbierać. Ja Ci powiem, że ja myślałem cały czas o tym, czy nie warto by rozwinąć kwasonu na kilka dni i tak jak z jednej strony oczywiście no, wiadomo, no super, tak? jeszcze więcej okazji, yy, znaczy więcej punktów można by zaliczyć, dłużej, więcej czasu ze sobą spędzić, dłużej pobyć w tym Krakowie, ale to, co jest super w frasonie teraz, to to, że właśnie po tym całym dniu takiego troszkę nerdzenia i tych pogawędek co chwila, masz tego aftera, nie? na którym możesz jeszcze się wyszaleć i potem na drugi dzień już po prostu się regenerować i z uśmiechem wrócić do domu, bo był ten drugi dzień konwentu, na przykład w niedzielę, no to myślę, że after by aż tak nie wypalił, albo początek drugiego dnia konwentu byłby po prostu, wiesz, no wiesz, jak to wyglądało. Połowa by nie przyszła. No tak, tak. Część tam by wróciła do domu. No pewnie smutno by to wyglądało z rana w niedzielę w Ardetece. Dlatego... Znaczy, wiesz co, być może fajnie by było, gdyby to się zaczynało w piątek po południu. Mhm. Taki, taki troszkę krótszy, taki, taka rozgrzewka, nie? I wtedy cała sobota i w sobotę after na koniec. No w taki sposób myślę, że tak, tylko to wtedy też dojazdy jazdy, nie? bo jak ktoś pracuje w piątek, mm -hmm. no to no niby można wziąć ten urlop raz w roku, nawet na żądanie, czy coś, no ale no, no, jeżeli coś takiego, by, tak to by wyglądało, to myślę, że byłoby okej. Okay. No dobra, więc program w porządku. Co, jeszcze co, co do mm -hmm. programu? Mm, tak Chciałbym to podkreślić, bo to, to jest coś, co mi się bardzo podobało. Mieliśmy no, kilka paneli dyskusyjnych i bardzo podobało mi się to, jak były prowadzone, w zasadzie chyba za każdym razem. Mm. To znaczy, no, nie widziałem wszystkich, ale na przykład, no, zaczynając od Bogusi, która prowadziła o grozie w literaturze dziecięcej panel. To akurat oglądałem sobie na YouTubie, bo tam było dostępne. Bardzo, bardzo fajnie interesująco poprowadzone. Yy, Później kto prowadził kolejny? Karla. Karla Mori. Mhm. Kurczę, naprawdę no świetnie, świetnie sobie jakby w tej rodzinie poradziła. No bo to pewnie karle kojarzy się jako pisarkę, a jako prowadząca panel, naprawdę super, super wypadła. Bartek Czartoryski przecież też był świetny. Korsarz, no to, czyli Krzysztof Biliński bardzo często jakby w tej roli się też bardzo dobrze odnajduje i to naprawdę w tym roku mam wrażenie, że wszystkie panele, na których byłem, były świetnie poprowadzone. To mhm. jest bardzo duża zaleta, bo to, to jest trudna rzecz do zrobienia. No właśnie ja byłem często przez jakiś tam fragment panelu na miejscu, na pub byłem cały, no bo byłem <grym> w nim udział jako uczestnik i to też w sumie dobrze o tym wspomniałeś, bo ja tak, wiesz, po prostu pomyślałem sobie, że spoko były panele i tyle i teraz do tego bym nie wracał tak spontanicznie, ale rzeczywiście... Panele często na konwentach, ogólnie mówię, nie, wypadają tak trochę byle jak. Nie? Często się jakoś rozmywa, myśl przewodnia się gubi, czy czasem prowadzący właśnie do końca nie wie, w którym kierunku pójść, a tutaj jakoś tak wszystko strasznie płynnie wyszło, nie, bo prowadzący wszystko ładnie kontrolowali, rozmówcy też sprawnie reagowali na wszelkie, wszelkie pytania, sugestie. no. Przeczywiście pod kątem, właśnie tak, w, jak gdyby na, na tle może innych konwentów, to tutaj ta, ten blok panelowy wypada naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No to co? Właśnie tak mówimy o programie, ale warto też dodać, że kwason w ogóle się wyróżnia, nie? no bo wchodzisz do artyteki no i co widzisz? straszydła. Widzisz pewnie w drzwiach balona zwisającego z góry z takiego duszka ala, którego sam zresztą tam przywiesiłem. <grym> Widzisz jakieś <grym> pajączki chodzące po takich bramkach aby nikt książek nie wyszedł, nie, wyszedł, nie wyszedł aby nikt książek nie wyniósł na tych bramkach chodzą pajączki. Obok masz taki upiorny stolik z jakimiś ciasteczkami i innymi tam przekąskami i wszystkie właśnie w klimacie grozy. Tutaj jakieś Kościotrów. Tutaj oglądasz komiksy na ścianie i nagle widzisz, że jedna z okładek yy, no jest w 3D i okazuje ci upiora i sama biblioteka właśnie jest wystrojona i czuć ten klimat. nie Naprawdę czuję że wchodzisz do innego świata i nawet było zabawnie, bo ludzie, którzy nie przyszli na kwasę, tylko po prostu do arteteki, tam pograć w planszówki, czy coś sobie wypożyczyć, no to bo widziałem, jak się rozglądali, jak to komentowali. Jakiś mały chłopiec właśnie mówił, że widział potwora na ścianie, jakieś tam parka taka, nie wiem, czy rodzeństwo, czy chłopak, dziewczyna, kolega, koleżanka, ale się też komentowali, że tam właśnie jakiś freak show tutaj jest porozwieszany po schodach. No i ten klimat rzeczywiście czuć. I to niby, bo od organizatora to jest spora rzecz w sumie, nie? żeby to wszystko przygotować, porozklejać, poroznosić dodatkowo, ale dla takiej przeciętnego odbiorcy, no to, to, to tam jest i można to nawet nie zauważyć. Nie? Po prostu chodzisz i chłoniesz to, ale to robi gigantyczne roboty. Gdyby tego nie było, no to wtedy byśmy to odczuli, nie? Dopiero. Mhm. Tak, to jest taki po prostu... Tworzy tam bardzo, można powiedzieć, dla nas chyba naturalny klimat. Naturalny. Wchodzisz do domu, nie, tam pająki strząsujesz z pościeli. Ale faktycznie, bo były też... Na plakacie samym, czy jakiejś takiej, takiej infografice jakiejś yy, kwasonowej był ten motyw cyrku. Mm -hmm. I rzeczywiście w środku były te takie zdjęcia różne, takie w, w klimacie freak show. To też fajnie, że jakby to się zgrało i no, robiło, robiło klimat. Mm. Spójna identyfikacja wizualna, nie? Mm -hmm. No i właśnie, ale jednak kwason... Y no cóż, program super, tak wystrój super, ale nie byłby sobą, gdyby nie ludzie. No i w tym roku to w ogóle mam wrażenie, że klimat był jeszcze jakoś tak luźniejszy, przyjemniejszy. Totalny luz, ze wszystkimi właśnie nie ma żadnego, nie wiem, żadnej takiej bariery, niedojścia do kogoś. Po prostu witasz się z każdym tam, czy nie wiem, jak kogoś nie poznasz, bo tylko z sieci się kojarzy się, to on cię może pozna i się przywita. I no, atmosfera bardzo, bardzo przyjemna. Tak. przednego napięcia mm. i nie na przykład kojarzycie może moje dyskusje tam, nie wiem, z Rafałem Garby, czy coś takiego, no to na kwasonie wiecie, to wszystko znika, siema, siema fajnie jest. Nie no, co do tej atmosfery, to, no to jest rzeczywiście coś, o czym bardzo dużo osób później wspomina w jakichś tych takich podziękowaniach, czy wspomnieniach pokwasonowych, że tak naprawdę mm, warto tam przyjechać dlatego, żeby z tymi wszystkimi ludźmi z którymi się często właśnie kłóci w necie Mm, dyskutuje, często przecież w sposób zaangażowany, bo to jest jakaś taka cecha trochę tego naszego malutkiego fandomu horrorowego, że, że jest po prostu w niej bardzo dużo zaangażowania i tam ma się okazję jakby trochę takich negatywnych emocji rozładować, a czasem po prostu zaobserwować daną osobę na żywo. Nie? To, jest, to jest coś takiego, że, że widzisz, jak w jaki sposób ktoś mówi na żywo, jesteś w stanie to sobie przetworzyć na internet i nie wiem, jako, jakoś te, te, te relacje później się lepiej układają dzięki temu. No ja dzisiaj nie, no na to przykład to... z Rafałem przegadałem na piwie trochę, nie? Na przykład jak wcześniej no. byśmy pewnie nie gadali tak tylko z neta, gdybyśmy się znali bo i jak, po co, nie? Tak ciężko w ogóle w sieci przekroczyć tę granicę nie? takiej znajomości. Tak pójść o ten krok dalej. A no chyba, że naprawdę się rozmawia bardzo, bardzo dużo przez długi, długi czas. A na kwasonie to wszystko szybko się przeskakuje, tę bagę. Tak, i widać, że właśnie co roku tych osób też takich ze środowiska, które się właśnie kojarzy gdzieś z takich zaangażowanych dyskusji, to jest coraz więcej na kwasonie, bo nie wiem, no się rozchodzi się ta informacja chyba o tym, że to taka, ta, taka fajna sprawa. I yy, rzeczywiście to gra gra. <laughs> Mamy przecież znowu, nie wiem, ja z Tomkiem Siwcem też zdjęcia i takie też szunięte na fanpage'u chwasone <laughs> tak. na pewno widzieliście. Może też jeszcze dorzucimy gdzieś tam czy to na Nekro, czy na Karpę, bo w sumie jeszcze nie zgrałem zdjęć z telefonu cały czas w momencie nagrania. No i właśnie gdyby nie chwasą, to by w ogóle do czegoś takiego nie doszło. Nie, nie, nie spotralibyśmy się i bym się nie dusił <laughs> z Tomkiem, czy, czy nie <laughs> jak się tam głupich mi do zdjęcia. Więc... To jest absolutnie wartość dodana i na konwentach, na tych dużych, zwłaszcza na festiwalach takich typowych jak Pyrkon, my o tym często mówiliśmy, nie? że człowiek jest praktycznie anonimowy, że tłum jest jednak tak duży, że jesteśmy tylko tą kropelką w morzu. Na mniejszych konwentach jest dużo lepiej pod tym kątem, łatwiej jest zagadać do ludzi czy coś, ale tutaj to my się wszyscy spotykamy, jakbyśmy się dosłownie wszyscy znali. I to jest pod tym kątem zadziwiające, bo ja w sumie też, znaczy teraz może mniej, nie, no bo to podcasting, konferencje, to wszystko mnie trochę też zmieniło, ale ja raczej rzadko pierwszy wyciągam rękę, czy coś tam czy zagaduję kogoś, nawet jak kojarzę. A tutaj nie mam problemu takiego, żeby, nie wiem, przysiąść się do Dawida Kaina właśnie i wypić sobie piwo i porozmawiać o tym, czy o tamtym. Nie, to ja akurat muszę przyznać, że ja cały czas mam jakby z tym większe problemy. No mimo, już tam jeżdżę od lat, nie, nie jestem znowu taki, żeby właśnie tak sobie od do każdego podchodzić. No a tam Zresztą zależy, zależy od sytuacji często, ale to właśnie jakby to jest coś, co wyrównuje później after, bo wtedy te, te, to już zupełnie jakieś granice takie znikają między ludźmi. Ja właśnie o tym powiedziałem teraz, nie? bo właśnie z mm -hmm. Dawidem przegadałem jakieś półaftery, myślę, przynajmniej mm -hmm. tego tam w lokalu. W tym roku właśnie nie było afterka w budynku biblioteki, tylko wyszliśmy na zewnątrz, nieszczególnie daleko tam wy trochę chyba pobłądziliście. Nie, nie, ty szedłeś z... Chwila, ja się odłączyłem na chwilę z Damianem. Wy poszliście, mm -hmm. potem <laughs> okazało się, że jesteśmy przed wami, tylko nie wiemy, dokąd iść. No ale się odnaleźliśmy. <laughs> Był trochę problem z tym lokalem, bo tam coś z rezerwacją nie zagrało, nie zagrało, ale ostatecznie no trochę poszliśmy na dole, trochę na górze. W końcu też tam reszta osób, w sensie ci tacy zewnętrzni goście kwasonowi, gdzieś tam się rozmyli, no i w sumie to fajnie się ten afterek w tym klubie czy w pubie rozgrywał no właśnie ja w sumie w tym roku tak w dużej mierze w jednym miejscu sobie siedziałem tam z kilkoma osobami rozmawiałem, ale potem w sumie też wstałem do innych poznałem też kilka osób tak w sensie pierwszy raz tak zamieniłem kilka słów z nimi tam na żywo później jeszcze my przenieśliśmy afterka do biblioteki i ostatecznie o której skończyliśmy imprezę o siódmej mniej więcej. No bo nawet po siódmej. Mhm. O ósmej dziesięć wracałem autobusem, jeśli dobrze pamiętam, a musiałem tam dotrzeć, no to tak jakoś mniej więcej było. No powiem Ci, że. Znaczy, okej, okay, ja często chodziłem na takie imprezy, które się kończą gdzieś tam o czwartej, piątej. I właśnie ludzie zaczynali przesypiać, i dopiero wtedy kończyliśmy. No ale do siódmej Ano to dawno <głos> chyba nie wykazowałem. <głos> ja cały czas byłem przekonany, że wrócę autobusem, bo miałem jakieś tam mniej więcej o drugiej w nocy, o trzeciej. I taki maks, piąta. Tak myślałem, jak ludzie jacyś łaskawi będą chcieli ze mną zostać do tej piątej, jacyś bohaterowie tacy <głos> nocy, no to ja będę szczęśliwy. To się okazało, po prostu nagle patrzę na zegarek, jest szósta. Ja myślę, co coś się stało. No. Słyszycie. Ale, no, ciężko się później wracało. Ja muszę w ogóle przyznać, że ja nagrałem też takie krótkie wstawki sobie w drodze, jak szedłem na kwason i wracając z kwasonu. I jeszcze tak przed chwilą je próbowałem przesłuchać. Znaczy, to, to to, jak wracam... <głos> <zialono>. Boże, <głos> to nawet nie jest kwestia jakiegoś alkoholu, który wypiłem, bo nie było go jakoś tam szalenie dużo, ale ja po prostu byłem tak niewyspany, że ja się zataczałem idąc ulicą. No ale po całym i... dniu, nie? Jeszcze My wtedy bez kolacji poszliśmy do pubu, bo zjedliśmy tylko obiad. Obiad też wega, więc trochę szybciej go strawiliśmy. Potem bez kolacji... No i impreza od, nie wiem, od dziewiątej do ósmej rano, do siódmej rano, no to nie, nie ma się co dziewięć, no, dziesięć godzin. Z przerwą, z przerwą na kebaba. Tak, no dobra, no to tam dziewięć godzin, z... <głos> bo jeszcze był kebab po drodze. No ale, nie no, świetny po prostu weekend. Chyba najfajniejszy w moim przypadku w całym roku teraz. Taki najbardziej pamiętny. Zresztą też że jestem na świeżo, nie, ale no, mm. naprawdę jestem. Nie, no to, to naprawdę jest, to, to jest no ta impreza naprawdę ma w sobie coś takiego, że po prostu no, no wraca się z niej zadowolonym. Mm -hmm. Ale wiecie, no może my mamy jakieś tam specyficzne tutaj podejście do tematu, no i żeby nie wyszło, że my się tutaj tylko tak, nie wiem, podlizujemy, wychwalamy, to oddajmy głos jeszcze kilku... Innym osobom, które w imprezie uczestniczyły. No i słyszymy się za chwilkę. Kwason to jest taka coroczna, grozowa impreza odbywająca się w Krakowie. Czy to fajnie, czy nie fajnie, czy warto, czy nie warto? Powiem tak impreza. Imprezy to nie jest coś, do czego pałam wielką miłością. Kojarzy się z hałasem, masą ludzi, z czego większość to cacy, z którymi nie mam ochoty mieć żadnego kontaktu. Czyli generalnie nic fajnego, a jeszcze do tego trzeba wyjść z domu. A tu trzeba bardzo daleko wyjść z domu i to na dłużej. Z Gdańska do Krakowa mam kawałek, więc jest to spore poświęcenie przemierzyć całą Polskę i władować się do tłumu irytujących ludzi. No i tak co roku. A wiadomo, z roku na rok lat mi przybywa, coraz bardziej nie chce mi się wyłazić z domu, jeździć tymi pociągami ze spadającymi ludźmi. To niebezpieczne. No, ale jakoś to robię, nie? Zmuszam się i jeżdżę. I tak rok w rok od drugiej edycji. No okej, okay, pierwszy raz na kwasonie byłam przez przypadek. Tak się trafiło, że szlajałam się po Krakowie i dowiedziałam się, że jest kwason. Pierwsza myśl to oczywiście, what the fuck is kwason? I nie, nie jest to miejsce, w którym stado ludzi bierze kwas i nie, nie, nie. To nie jest to. Już tłumaczę. Rozwijam ten dziwaczny skrót. Krakowski Festiwal amatorów Strachu, Obrzydzenia i Niepokoju. Ładnie, nie? Jak to usłyszałam, to mi się spodobało. Nie do końca przemawiało do mnie to, że będą tam tłumy. O wiadomo, tłumy są złe. Ale uznałam, że no hej, jak już tu jestem, to spróbuję, pójdę, zobaczę. No i spróbowałam, poszłam, zobaczyłam. Oficjalnie mogę powiedzieć, że 18 października 2014 roku był dla mnie dniem przełomowym. Od tego dnia, od drugiej edycji Kwasonu już wiem, że jak tylko dostaję nowy kalendarz, pierwszą rzeczą jaką trzeba zaznaczyć jest data kolejnej edycji. I gdy już to się zrobi, to cały rok, a nawet całe życie trzeba ustawić tak, by ten dzień był wolny. Trzeba tak żonglować różnymi datami, i eventami, totalnie wszystkim, by kwasonowy dzień był dostępny. Należy manewrować tak, by można było przetransportować się do Krakowa i wraz z innymi miłośnikami tych wszystkich dziwactw móc przeżyć ten dzień i świętować. Może wydawać się, że najważniejszy jest tutaj program, że istotne są ciekawe prelekcje, błyskotliwe panele czy informacje o tym, kto w danym roku otrzyma statuetkę. Jasne, te rzeczy mogą być ważne, z roku na rok są dopieszczane, dopracowywane i dążą w stronę perfekcji. Ale według mnie to wszystko schodzi na dalszy plan, bo co innego jest najistotniejsze. Ludzie. Tak, dokładnie, to ci sami ludzie, których tak nie lubię i nie chcę mi się z nimi przebywać za długo. Ale ci kwasonowi ludzie są trochę inni. I choć zdarzają się tacy, na których nie masz nawet ochoty patrzeć, to są oni w mniejszości. Tego jednego dnia do Krakowa zjeżdżają się ludzie nie tylko z całej Polski, ale też z całego świata. Nie ma ich jakoś super dużo, co oczywiście jest wielkim plusem. Jest dość kameralnie. Natomiast są oni różni, najróżniejsi. Dzieli nas mnóstwo rzeczy. Pochodzenie, wykształcenie, cele, płeć, wygląd, praca, poglądy. Wszystko. Różnic jest tak dużo, że nie sposób je wymienić. Za to jest coś, co nas jednoczy jest pasja, jest miłość do grozy. To jest coś, co jest dla nas wspólne i choć w innych obszarach i innych okolicznościach najchętniej byśmy się pozabijali, to ten jeden wspólny element sprawia, że żyjemy w zgodzie. Jeśli nie na co dzień, to chociaż tego jednego dnia. I właśnie tym jest kwason. Świętem grozy, świętem horroru, naszym świętem. I to mi się w tym podoba. Dlatego chcę, by to święto trwało przez kolejne lata. Dlatego jestem partnerem tego wydarzenia. Dlatego też, jak zostałam poproszona, to zdecydowałam się nagrać ten tekst, by poleciał dalej w świat, mimo iż nie lubię swojego głosu. Ale przyznaję, trochę oszukałam. Jako, że łatwiej mi pisać niż mówić, to sobie czytam to tutaj, co słyszycie. A to, co słyszycie, to oczywiście wstęp do relacji z tegorocznej edycji, która sukcesywnie powstaje i niebawem będziecie ją mogli przeczytać na agapilecka.pl. Dzięki! I do zobaczenia za rok. Cześć, tu Dawid Kain. To był już mój szósty kwason. Byłem gościem wszystkich dotychczasowych. W tym roku nie prowadziłem żadnej prelekcji, ale brałem udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Pierwszy był o nowych książkach z gatunku Polskiej Grozy, wydanych na jesieni. Wspomniałem tam o swojej nowej powieści Ostatni Prorok, która jest pierwszą wydaną pod własnym nazwiskiem. Też wspomniałem książkę Oczy pełne szumu, która wyszła właśnie nakładem wydawnictwa 9. Jest to właściwie mocno zmienione wznowienie mojego debiutu, czyli powyści prawy lewy złamany, ale rozbudowane o nowe sceny i ze zmienioną częścią dialogów. Później był panel o w grozie wgrozie popkulturze, a jako że piszę scenariusze do gier z gatunku horroru, to właśnie gadałem głównie o grach. Wymieniłem takie tytuły jak Persistence czy Resident Evil, Podkreślałem, że właśnie gry VR-owe są straszniejsze niż, niż te zwykłe, czy niż filmy, które oglądamy w kinie, ponieważ gracz bardzo szybko traci dystans do tego, co się dzieje na ekranie, no i jest znacznie większa imersja, przez to strach jest mocniejszy. No i to chyba tyle. Zapraszam za rok na kolejny Kwason, gdzie pewnie też się pojawię, jak na wszystkich wcześniejszych. Dzięki, cześć. Witam Was bardzo gorąco, moi drodzy, z tej strony Bogusia. Szymas poprosił także i mnie o parę słów podsumowania tegorocznej szóstej już edycji Krakowskiego Festiwalu Grozy, czyli Kwasonu. I niezmiernie mi miło, że mogę do Was także opowiedzieć o swoich odczuciach, o tym jak ta impreza wyglądała z mojej perspektywy. Będziecie musieli mi wybaczyć to, że to nagranie będzie przede wszystkim chaotyczne, a po drugie na pewno będzie mi się zdarzało uderzać w jakieś takie patetyczne tony. Ale to wszystko będzie wynikało z faktu, że dzisiaj pomimo tego już dzisiaj mamy środę, to te pokonwentowe emocje jeszcze dość konkretnie we mnie buzują i momentami czuję się jeszcze taka dość mocno oderwana od rzeczywistości. A wszystko to jest spowodowane tym, że Kwason okazał się naprawdę bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Z dwóch powodów. Przede wszystkim odbywa się on w Krakowie, a Kraków na mojej takiej osobistej mapie miejsce do odwiedzenia zajmował naprawdę bardzo wysoką lokatę. Nigdy jeszcze wcześniej nie miałam okazji zobaczyć tego miasta i wyobrażałam je sobie jako miejsce naprawdę magiczne i właściwie to takie się okazało. A dodatkowo dość bacznie obserwowałam to, co w minionych latach przygotowywali organizatorzy kwasonu, to tych gości, jakich Magda Paluch zapraszała i za każdym razem przy oglądaniu zdjęć albo czytaniu programu to tak się potem wkurzałam sama na siebie, że zabrakło mi czasu albo okazji, żeby, żeby wreszcie na, na ten kwason dojechać. Podejrzewam, że w tym roku sytuacja mogłaby się powtórzyć, gdyby nie to, że jakiś czas temu Magda odezwała się do mnie z pytaniem, czy nie miałabym ochoty poprowadzić jednego z paneli. To było naprawdę bardzo wyjątkowe wydarzenie, bo e, przyszło znienacka. Ja tego maila z zaproszeniem na kwason odczytywałam w pracy przy komputerze, tak strasznie piszcząc, aż po prostu <śmiech> moja szefowa i, i, i, i Ilona, koleżanka z pracy, patrzyły na mnie dość dziwnie, ale ten wybuch, wybuch euforii był naprawdę w pełni uzasadniony, bo zrozumiałam, że może nareszcie uda mi się zrealizować te dwa wyjątkowe marzenia. I to się udało, pomimo stopniowych przeciwności, które pojawiały się im bliżej, im mniej czasu zostawało do tej imprezy. Kwason okazał się naprawdę bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Mówię o tym przede wszystkim jako uczestnik tej imprezy, ale także jako gość prowadzący jeden z paneli. Muszę Wam przyznać się szczerze, że to był mój absolutny debiut w charakterze dyskutantki, prelegentki, osoby przepytującej, bo ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Nie wiem, czy Magda zapraszając mnie zdawała sobie z tego sprawę z jaką strasznie panikującą debiutantką ma do, ma do czynienia. Ale w efekcie ten panel o grozie dziecięcej chyba wypadł całkiem nieźle. A to wszystko to oczywiście zasługa wspaniałych gości, z którymi miałam przyjemność rozmawiać. I przede wszystkim tematu, który, którego ten panel dotyczył, bo rozmawialiśmy o tak bardzo bliskiej mi grozie w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Doskonale wiecie, jeśli jesteście słuchaczami Szymasa i jego nawiedzonego podcastu, no to wiecie, że ten temat jest bardzo bardzo, bardzo bliski i to była naprawdę czysta przyjemność rozmawiać z Martą Krajewską, Michałem Gackiem, Tomkiem Siwcem i Markiem Zychlą. I miałam okazję pozadawać im jakby te wszystkie pytania, które przychodziły mi do głowy podczas czytania ich, ich książek. W ogóle jestem bardzo szczęśliwa z tego, że miałam okazję te książki przeczytać i oni okazali się też naprawdę fantastycznymi, bardzo pozytywnymi osobami, którzy przyjęły mnie naprawdę ciepło i już po całym tym naszym spotkaniu, całej tej dyskusji też um, wspominali, że, że są naprawdę bardzo zadowoleni i z ich perspektywy ta rozmowa też była, też była dobra i ciekawa. A zestresowana byłam naprawdę strasznie. To muszę Wam już teraz po, po całej tej imprezie mogę się naprawdę przyznać, że, że nerwy były... Ogromne, potężne. Wynikało to zapewne z faktu, że Kwason jest imprezą dla ludzi ze środowiska. Zdawałam sobie sprawę z tego, że tam raczej nie będzie nikogo przypadkowego, więc zależało mi na tym, żeby to, żeby to wystąpienie było nie tylko ciekawe, ale też w pewnym stopniu poprawne merytorycznie. Dodatkowym czynnikiem stresogennym był też fakt, że to wystąpienie było transmitowane na żywo przez internet i spore grono osób z mojego otoczenia tutaj w Wągrowcu też, te, też ten panel miało okazję oglądać. Na samym początku mam takie wrażenie, że strasznie zjadła mnie trema. I Jak zaczęłam mówić, to skupiałam się nie na tym, co mówię, tylko na tym, jak bardzo widać, że moje ręce się trzęsą, ale potem się ogarnęłam i myślę, że wyszło całkiem, całkiem fajnie. Szósta edycja Kwasonu to także z mojej perspektywy ludzie, których e, miałam okazję spotkać i spędzić z nimi trochę więcej czasu. Przede wszystkim ekipa Carpenock tam nareszcie spotkałam osobiście Pawła Mateję, Piotrka Borowca, Wojtka Gunie, Pomachaliśmy sobie gdzieś tam w przelocie z mm, Krzysiem mm, Korsarzem. E, bardzo żałuję, że Kwason jest niestety taką imprezą, która odbywa się tylko w jeden dzień. Tutaj Fajnie byłoby rzeczywiście Oczywiście, gdyby ten konwent rozciągnął się w czasie, wtedy mielibyśmy możliwość zamienienia sobą więcej słów niż tylko gdzieś tam właśnie między jednym panelem a drugim. Sporo czasu spędziłam także z Agnieszką i z Szymasem, także. Szeroki uśmiech dla Was. Macham do Was gorąco. Było naprawdę super ponownie Was zobaczyć. Dziękuję za to, że znosiliście moje narzekanie. Agnieszka może nawet trochę więcej niż Szymas. Chociaż on próbował rozładowywać napięcie mówiąc do mnie Bella, co w efekcie skutkowało tym, że spinałam się jeszcze bardziej. Słucham podcastu o zmierzchu, to wie, o co chodzi. Efekt beli jest naprawdę e, przerażający. My, oprócz... E tych wszystkich jakby rzeczy związanych bezpośrednio z moim, z moim wystąpieniem, to miałam też okazję uczestniczyć w kilku, w kilku panelach, w kilku dyskusjach i muszę przyznać, że Kwason okazał się naprawdę taką imprezą, jaką sobie wyobrażałam. Imprezą, na której panuje prawie że rodzinna atmosfera. Wszyscy ludzie wokoło są naprawdę bardzo serdeczni i mili. Nie byłabym oczywiście sobą, gdybym też nie pobiegała trochę po autografy, bo zawsze przy okazji Mm, takich, takich imprez staram się mm, jakieś takie pamiątki właśnie do domu przywieźć a że mm, była to taka okazja kiedy moż, mogłam spotkać m.in. Wojtka Guni, który obiecał mi już autograf na, na nie ma wędrowca jakiś czas temu, bo chyba dwa lata dwa lata temu chyba na moje urodziny obiecał, że kiedyś jak się zobaczymy to, to napisze mi dedykację, także nareszcie nareszcie się udało bardzo podobała mi się też lokalizacja całej imprezy, ta arteteka jest naprawdę miejscem wyjątkowym, bo pomimo tego nowoczesnego budownictwa i tego, że ten budynek jest właśnie taki oszklony i nowoczesny, to ja tam czułam się naprawdę jak, jak w domu. W piątek, dzień przed konwentem, kiedy pomagaliśmy Magdzie w dekorowaniu arteteki, to biegałam między półkami oglądając komiksy i przeglądając zbiory. Także to ale to otoczenie właśnie też jakoś tak niesamowicie wpływało na, na to, jaka właściwie atmosfera na tym konwencie panowała. Konwent to, to nie, nie tylko właśnie te dyskusje jakby merytoryczne, te, te wystąpienia, rozmowy, prelekcje, panele, to także ludzie, których miało się okazję spotkać, a ja odbyłam dwie bardzo ciekawe rozmowy jedna z nich była z naszym słuchaczem konglomeratu i tutaj nawiedzonego podcastu Szemasa Zbyszku, bardzo gorąco Cię pozdrawiam bardzo fajnie było Cię spotkać i mam nadzieję, że kontakt nam się nie urwie i będziemy mogli jeszcze przy okazji jakichś innych imprez też, też się zobaczyć i pogadać i Wcześniej wirtualnie też powymieniać ze sobą różne opinie. Dużym zaskoczeniem dla mnie okazało się też to, kto wygrał Nagrodę Grabińskiego w tym roku. Miałam takie ciche podejrzenia, że Remigiusz Mróz jest konkretnym pretendentem do tej Nagrody Czytelników, ale jak Krzysiu Korsarz ogłosił, ogłosił te wyniki, to naprawdę byłam bardzo, bardzo zaskoczona. Natomiast Nagroda dla Artura Urbanowicza to gratulacje. Nie miałam okazji czytać jeszcze tej książki. Ja stawiałam albo na Damianę, albo na Agnieszkę ale jednak wygrał Artur. No, gratulacje. To będzie kolejna pozycja na liście, którą warto byłoby nadrobić w bardzo krótkim czasie. A skoro już jesteśmy przy Damianie, no to, to też bardzo gorąco go pozdrawiam i, i dziękuję za to, że mieliśmy okazję też trochę więcej słów ze sobą zamienić. Przepytywałam go strasznie, aż dziwię się, że miał tyle cierpliwości, żeby na te niektóre moje dziwaczne pytania odpowiadać, bo pozałączał mi się właśnie tryb dziennikarski i jak już miałam w otoczeniu jakiegoś pisarza, to po prostu zasypywałam go całą masą jakichś właśnie dziwnych, Przychodzących nie wiadomo skąd pytań. Także Damian, dziękuję za cierpliwość, obiecuję poprawę następnym razem. Już nie będę taka nachalna, będziemy mam nadzieję rozmawiać mniej, mniej spokojnie i już nie będę Cię dopytywać o te wszystkie szczegóły Twojego warsztatu. Generalnie Kwason polec polecam. Jest to naprawdę e, fantastyczna inicjatywa. Gratuluję Magdzie kolejnej fajnej edycji. Mam nadzieję, że mm, taka dobra pasa utrzyma się jeszcze przez następne lata i że może przy odrobinie szczęścia będę miała okazję ponownie w tej imprezie uczestniczyć, wtedy już czując się bardziej członkiem tej, tej całej ogromnej właśnie kwasonowej rodziny. Bo taka właśnie atmosfera tam panuje. Jeśli jeszcze z jakiegoś powodu tam nie dotarliście albo wahacie się, czy to jest miejsce dla Was, to ja bardzo gorąco polecam. Tam jest naprawdę magicznie i niesamowicie. Jeśli lubicie grozę, to od razu skoczycie w te kwasonowe buty i poczujecie się wyjątkowo i tak właśnie z, tak, z takim poczuciem przynależności do grupy. Nikt nam nie będzie się czuł obco. Będzie, będzie naprawdę fajnie, także a szkoda, że kolejne kwa są za rok, ale jest myślę, na co czekać, także to co? Widzimy się w przyszłym roku. Ja na pewno postaram się przyjechać. Wszystkiego dobrego, dzięki za uwagę i pozdrawiam. Cześć! Przypominając tegoroczną szóstą edycję kwasonu, myślę sobie o niej trochę inaczej niż o wszystkich innych, na których byłem do tej pory, edycjach oczywiście tego festiwalu. Chodzi o to, że w zasadzie poprzednie edycje miałem dosyć mocno wypełnione programem, w którym brałem czynny udział. W tym roku mój udział w kwasonie ograniczył się do sesji popołudniowej, można by tak powiedzieć, związanej z panelem dyskusyjnym poświęconym antologii black metalowej po drugiej stronie światła, tak, mówię black metalowej, ponieważ główną inspiracją dla tej antologii była właśnie muzyka black metalowa. Oczywiście później jeszcze prowadziłem panel nominowanych do Nagrody Grabińskiego no i samą galę, co w tym roku trwało zdecydowanie krócej niż w poprzednich. No i też nie było jakby tutaj co więcej dodawać z tego względu, że nagroda potoczyła się własnym torem, a największa rewolucja w jej przyznawaniu, że tak powiem miała miejsce rok temu. Wobec tego w tym roku nie trzeba było wydaje mi się przypominać jak to wszystko działa, tylko po prostu wręczyć tą najważniejszą nagrodę w polskiej literaturze grozy, jaka w tej chwili funkcjonuje. Patrząc tak przekrojowo na tegoroczną edycję Kwasonu trzeba powiedzieć, że Magdalena Paluch jako koordynatorka całego festiwalu spełnia się w tej roli znakomicie, a to dlatego, że na kwasonie nie pojawiają się praktycznie te same tematy, które miały miejsce w poprzednich edycjach. Zaproszeni goście bywają właśnie, że tak powiem, bywa pewna grupa takich stałych bywalców Kwasonu, z którymi możemy się spotkać w czasie paneli, ale Magda dba też o to, żeby przedstawić nam kogoś nowego i co edycję Kwasonu, również na tej edycji mieliśmy nowe osoby. Ja tutaj miałem przyjemność poznać Letargusa, który odpowiada za dwa w tej chwili już filmy takie grozy w stylu retro bardzo retro w takim oldschoolowym można powiedzieć. Letargus w tym roku przedstawił swoje siedlisko właśnie na Kwasonie. Zresztą on z tym siedliskiem porusza się trochę po Polsce. W zasadzie kiedy tak wspomnę zeszłą sobotę, to muszę powiedzieć, że to był Kwason, w którym pierwszy raz pozwoliłem sobie na większe spotkania z różnymi gośćmi, z różnymi uczestnikami tego festiwalu, z tego powodu, że miałem wreszcie na to trochę czasu. Dzięki temu trochę tych rozmów udało mi się odbyć. No i trzeba powiedzieć, że no, Kwason jest taką pigułką tych wszystkich kontaktów, że naprawdę czasu bywa... Zbyt mało, żeby z wszystkimi na tyle dobrze porozmawiać, co w tym roku akurat też mam pewne wyrzuty sumienia w związku z tym, że nie udało mi się z pewnymi gośćmi zamienić więcej niż kilka przypadkowych zdań. No to jest akurat pewna szczególna właściwość kwasonu, że no niestety mamy tylko jeden dzień, aby się tym wszystkim nacieszyć. No a jak już wspomniałem, tej radości było bardzo wiele, bo jeżeli chodzi o program, tak jak mówię, był wypełniony po brzegi. No ciężko tutaj nieraz wybrać było pomiędzy jednym a drugim punktem. Chociażby takie zdania pojawiały się w internecie, że ludziom przydałaby się bilokacja, więc to już dobrze świadczy o tym, jak Interesujący jest program, i no trzeba niestety na nim wtedy wybierać. Znakomite jest to, jak bardzo różne od siebie tematycznie pojawiają się też te prelekcje na kwasonie. Powiedzmy, że mamy właśnie tutaj, w tym roku mieliśmy panel dotyczący grozy w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Mieliśmy panel, znaczy nie tyle panel, co spotkanie z Krzysztofem Grudnikiem i Wojtkiem Gunią dotyczące world fiction w Polsce, czyli już dwa takie elementy. Był panel dyskusyjny groza w popkulturze, były prelekcje dotyczące zarówno na przykład e, prozy Stephena Kinga, jak też chociażby e, filmu dialo e, e, w wykonaniu Adriana Warwasa. E, tak więc rozstrzał tematyczny pomimo tego, że Festiwal dotyczy tylko tematyki grozy, jest gigantyczny i świadczy o tym, jak bardzo rozległy jest to temat. Jest to taki podgatunek fantastyki, który sam wyewoluował w zupełnie różnych kierunkach i po dziś dzień ma tę cechę charakterystyczną, że nawet wśród sympatyków tego gatunku Znajdą się ludzie, którzy wolą jeden kierunek tego gatunku od pozostałych. Poza tym, biorąc pod uwagę to, jak rozmawiałem z innymi uczestnikami kwasonu, to ma on jedną też taką wyjątkową cechę. Zazwyczaj bywa tak, że jak ktoś przyjeżdża na kwason, to staje się już jego stałym bywalcem. Jest to wtedy festiwal, który oznaczamy sobie jako absolutne must have na konwentowej mapie każdego nadchodzącego roku. Stąd wypowiadając się o całej realizacji tego festiwalu, muszę się wypowiedzieć tylko w samych superlatywach, ze względu na to, że nic tej imprezie tak naprawdę nie brakuje. Wydaje mi się być ona satysfakcjonująca dla każdego, kto interesuje się tematyką grozy i na tyle szeroka, że słuchając różnych paneli, dyskusji i też prelekcji, będzie można sobie zdecydowanie poszerzyć wiedzę o tym gatunku z tego względu, że nie ma tutaj przypadkowych panelistów czy też prelegentów. Są tu osoby, które mają dużą wiedzę, fascynują się tym o czym mówią i dzięki temu ich prelekcje pozostają długo w pamięci. No, i stanowią pewnego rodzaju wyznacznik, e, jakiś też inspiracje dla e, rzeszy czytelników, czy też po prostu fanów grozy, bo tak jak tutaj na festiwalu, e, mieliśmy możliwość spotkania się z różnymi mediami e, korzystającymi z konwencji grozy. Dlatego ten festiwal jest, wydaje mi się, zupełną kwintesencją tego, co na rynku literatury grozy dzieje się w Polsce. Cześć, z tej strony Dominika Zawnictwa Gmorg Zostałam poproszona, żeby powiedzieć parę słów na temat tegorocznego kwasonu. Co tam było, jak tam było i jak się podobało. Więc generalnie ja nie będę pewnie specjalnie obiektywna, bo mi się zazwyczaj podoba na kwasonach wszystko i tym razem też tak było pomimo tego, że to jest mała, kameralna impreza, jakby nie patrzeć, trwa też konwent tylko jeden dzień i nie ma jeszcze na nim jakichś ogromnych tłumów ludzi póki co, to ja osobiście uważam, że to jest w sumie najlepsza impreza i horrorowa, i w sumie ogólna taka, tego typu jak konwent. Najlepsza, na jakiej byłam i pewnie już zawsze będę. Także no, mi się tam tak naprawdę podoba wszystko. Jest zawsze co roku bardzo ciekawy wybór punktów programu, wszystkich paneli, wszystkich prelekcji. Jak co roku wszyscy zawsze narzekamy, że chcielibyśmy Posiąść zdolność bilokacji, żeby móc być w kilku miejscach naraz, bo bardzo często jest tak, że każdy chętnie byłby na kilku punktach programu naraz, bo i na jednym, i na drugim, na trzecim piętrze biblioteki w tym samym czasie dzieje się bardzo dużo. No ja osobiście w tym roku w sumie nie byłam na zbyt wielu ani prelekcjach, czy tam ani panelach. W sumie to byłam na samych panelach dyskusyjnych, ale oczywiście jak najbardziej mogę je polecić. Jeden panel był na temat grozy w literaturze dziecięcej bądź dziecięcej literatury grozy, chyba tak się nazywało. W każdym razie no był bardzo ciekawy. Jak sama nazwa wskazuje, to jest na pewno bardzo ciekawy temat. Zresztą też był bardzo profesjonalnie prowadzony, moim zdaniem. Byłam też na panelu nowości, bo to jest zawsze fajne, dowiedzieć się, co tam ciekawego w literaturze słychać. Oczywiście to są wybrane nowości, bo nie byłoby też pewnie czasu na więcej rozmów, niż tylko z kilkoma autorami, ale to też jest właśnie zawsze fajnie i zobaczyć tych pisarzy na żywo i posłuchać y, tak po prostu o, ich, o tym jak oni opowiadają o procesie tworzenia książki o, o wszystkich problemach jakie z tym mieli o jakie inspiracje mieli przy pisaniu książek Wiadomo, tak jak przy spotkaniach autorskich, to jest zawsze fajna, ciekawa opcja i dobrze jest też posłuchać sobie ogólnie, co tam nowego się wydarzyło w świecie grozy przez ten rok, bo nie zawsze na co dzień jest czas, żeby to śledzić. I w sumie na koniec imprezy też już byłam na panelu pisarzy nominowanych do nagrody imienia Stefana Grabińskiego, która jest zawsze na koniec kwasonu, w sensie ta nagroda jest przyznawana, zawsze się odbywa taka krótka gala wręczenia nagrody. No, co do tego punktu, to też y, muszę przyznać, że to jest y, bardzo fajna inicjatywa w ogóle, pomimo tego, że no, groza w Polsce wiadomo nie jest jeszcze jakoś super popularna i ten nasz cały świat, tych naszych wszystkich fanów i twórców, wszystkich, którzy y, staramy się jakoś tę grozę w jakiś sposób promować, y, to nasze środowisko nie jest zbyt wielkie, ale mimo wszystko, wszystko jest tak bardzo profesjonalnie zorganizowane, właśnie również sama nagroda. Jest oczywiście Nagroda Publiczności, czyli y, która książka zdobyła najwięcej głosów od czytelników, ale jest też nagroda główna, którą już przyznaje, przyznaje się autorowi. Po tym, jak jego książka została przeczytana przez profesjonalne jury, dosyć faktycznie tam jest skład obeznanych ludzi w temacie i oni decydują, która książka według nich jest najlepsza tam z kilku wybranych. Także no, jeszcze raz powtórzę to samo słowo, to naprawdę dosyć profesjonalnie jest wszystko zorganizowane. Tu też wspomnę od razu, że w tym roku główną nagrodę dostał Artur Urbanowicz za swoją książkę Grzesznik. Z tego miejsca mu jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. To też jest w sumie takie fajne, że właśnie jest pisarz, który no został jakoś doceniony, chociaż może nie jest wiadomo jakiś tam jeszcze na, na całą Polskę znany, bo tak jak mówiłam, no nasze środowisko całe jeszcze nie jest jakoś może super popularne, natomiast to jest też bardzo fajne takie docenienie pisarza, jego zwłaszcza takiego, który jest właśnie w tym roku, bo Artur zawsze był bardzo zdeterminowany, musiał przejść tam swoją drogę przy pisaniu książek i wydawaniu ich, żeby osiągnąć to, co ma teraz, więc to też jest miło po prostu patrzeć, jak tacy pisarze niby jeszcze, no nie znani wszędzie, ale jednak już mają te swoje sukcesy na koncie, są przez kogoś nie nawet w tym naszym gronie, to przyjemnie się na to patrzy. Generalnie, a tu też nie będę subiektywna, właśnie nie będę subiektywna bardzo pod tym względem, ja uważam, że całe to nasze środowisko jest mimo wszystko całkiem przyjemne i świetnie jest po prostu pojechać na ten kwason, spotkać na żywo całą masę ludzi, z którymi na co dzień mamy Czasem mamy, czasem nawet nie mamy za bardzo kontaktu przez internet, a tu można wszystkich spotkać na żywo i na pewno wiele osób mnie w tym poprze, bo wiele osób też tak twierdzi, że na kwasonie zawsze jest strasznie rodzina, atmosfera, dlatego też jeżeli ktoś e, na przykład jest, nie wiem, nieśmiały, dopiero wszedł w to środowisko, jeszcze nikogo nie ma, gdzieś tam się wstydzi, za bardzo się nie wypowiada w żadnych tematach, bo jest, e, nie wiem, taki bardziej introwertyczny, ale chciałby przyjechać na Kwason, to w dalszym ciągu jak najbardziej polecam. Nie ma się absolutnie czego wstydzić. Tutaj naprawdę y, wszyscy są na tyle mili. To jest takie fajne, że przyjeżdżamy na Kwason i wszyscy się ze sobą witają, jak ze starymi znajomymi. Wszyscy ze sobą chętnie rozmawiają. Można podejść do każdego, z każdym zagadać. Nie tylko do pisarza po autograf, y, czy do jakiegoś innego twórcy, artysty, który coś tworzy w klimacie grozy, tylko po prostu z każdym można pogadać. Zawsze każdy chętnie jak się podejdzie do jakiejś grupki ludzi, to wszyscy chętnie wciągają każdego do dyskusji. Jest naprawdę taka fajna, miła atmosfera, jakbyśmy się wszyscy znali od lat i choćby też dlatego bardzo warto pojechać na kwas. On oczywiście oprócz y, głównego zamierzenia czy tego, tej imprezy, czyli promocji polskiej grozy no i dowiedzenia się, y, co tam ciekawego się ostatnio w grozie wydarzyło. No i oczywiście cała ta impreza jest, znaczy tutaj przede wszystkim największe podziękowania dla Madzi Paluch, która jest główną organizatorką i dzięki niej tak naprawdę cała ta impreza wygląda tak jak wygląda. Jest zawsze świetnie co roku organizowana, pomimo wiadomo różnych organizacyjnych trudności, z którymi Madzia się musi spotykać co roku. Naprawdę zawsze wszystko wypada świetnie. I ja osobiście na pewno na następny kwason za rok też pojadę i za jeszcze następny. Nieważne ile tych kwasonów jeszcze będzie, ja zamierzam pojechać na wszystkie i mam nadzieję, że jak najdłużej ta impreza będzie trwała. Także tyle ode mnie. Ja naprawdę serdecznie polecam każdemu, kto chociaż trochę siedzi w klimacie grozy, jest ciekawy czegokolwiek związanego z tym środowiskiem, to ta impreza jest naprawdę dla niego kwason to jest takie moje coroczne święto, to znaczy to jest wydarzenie, na które ja w zasadzie co roku czekam, jak na święto i zawsze z dużą radością na nie jeżdżę i podejrzewam, że będę jeździł, niezależnie od tego, w jakiej roli miałbym się tam stawić, czy prelegenta, czy po prostu gościa. Ponieważ to jest po prostu świetna impreza, świetne wydarzenie. Na którego wielkość składa się, myślę, że zarówno połączenie takiego wyśrubowanego poziomu merytorycznego, ponieważ wiele z tych prelekcji ma naprawdę akademicki poziom, myślicie o zawartość wiedzy. Jakiej atmosfery, takiej fajnej, rodzinnej, kameralnej. No, wiadomo, no, polska groza, polski horror to jest, to jest rodzina, tak? No, rodzina nieco patologiczna może, ale jednak rodzina. I, i, I ten rodzinny nastrój takiego rodzinnego zjazdu, gdzie wszyscy się znają, gdzie generalnie ludzie w większości się lubią, daje się odczuć, tak? Tą ten nastrój spotkania z dawno niewidzianymi przyjaciółmi, z bliskimi ludźmi, z którymi przecież codziennie jesteśmy w kontakcie przez internet, z którymi prowadzimy różne dyskusje i czasami kłótnie z mniejszą lub większą złośliwością. I to wszystko potem się zbiega fantastycznie w jednym miejscu. Bardzo, bardzo to lubię i mam nadzieję, że będę mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach, także okoliczności na to zawsze będą mi pozwalać. No więc Magdzie Paluch naprawdę należą się ogromne, ogromne brawa za to, jak to prowadzi, za to, jak rozwija ta impreza, ponieważ Kwason z roku na rok staje się coraz lepszy i myślę, że nie jest to tylko moja opinia. I mam nadzieję, że Magda nigdy nie podda się okolicznościom, ani ludziom, którzy mogą chcieć to jej dzieło w jakiś sposób zniszczyć albo mu zaszkodzić. Jak wiemy, w tym roku znalazły się takie osoby, ale już spuśćmy na nie zasłonę milczenia. Myślę, że po ci ludzie już dostali swoją dawkę atencji, na którą zasługiwali i w sposób, na jaki zasługiwali. To wszystko ode mnie na ten temat. Dzięki. Szósta edycja kwasonu była zarazem trzecią, na której miałam przyjemność się pojawić i w moim odczuciu chyba najlepszą jak dotąd. Jest to fantastycznie zorganizowany festiwal, niesamowicie profesjonalnie przygotowany, rewelacyjne prelekcje, świetne panele, wyjątkowi goście i przede wszystkim niepowtarzalna zupełnie atmosfera. Także pod każdym względem uważam kwason za niepodrabialny i wyjątkowy i bardzo się cieszę, że miałam okazję dołożyć swoją cegiełkę do tegorocznej odsłony festiwalu. Magda Paluch, pomysłodawczyni, organizatorka i koordynatorka całego zamieszania, odwaliła jak zawsze kawał świetnej roboty, zadbała o wszystko od A do Z, od planu wystąpień, zapraszania i doglądania gości, aż po unikatowe dekoracje w RTTC, nawet drobny, drobny poczęstunek, uroczy jak zawsze swoją drogą, a nawet krótką przerwę, podczas której mogliśmy bez rezygnowania z któregoś z punktu programu skoczyć na, na szybki obiad. Także naprawdę ukłony w jej stronę i trzymam kciuki, żeby kwason pozostał na horrorowej mapie festiwalowej do końca świata i jeden dzień dłużej. Jeśli chodzi o sam przebieg festiwalu, to jak zawsze musiałam wybierać pomiędzy prelekcjami i panelami, które odbywają się rokrocznie na trzech piętrach jednocześnie w krakowskiej RTTC ale każdy z punktów programu, na, na który udało mi się dotrzeć, był naprawdę fantastycznie przygotowany i świetnie poprowadzony. Także brawa dla, dla wszystkich prelegentów i, i, i, i osób, które brały udział w panelach dyskusyjnych. Miałam przyjemność posłuchać Pawła Matei, który omawiał fenomen UFO. Widziałam panel dyskusyjny o grozie w popkulturze, również, również świetna rzecz, bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Było kilka słów Szymasa o Bizarro, świetne wystąpienie Agnieszki Brodzik z Karponoktem o Shirley Jackson, posłuchałam chwilę Wojtka Guni i Krzysztofa Grudnika, którzy mówili o Weird Fiction i, i o antologii Sny Umarłych. Był panel nominowanych do Nagrody Grabińskiego i oczywiście rozdanie Nagrody Grabińskiego. Przy okazji chciałabym pogratulować serdecznie raz jeszcze Arturowi Urbanowiczowi który w tym roku otrzymał nagrodę. Także te punkty w programu widziałam na żywo, inne oglądałam po wszystkim w sieci. Sama w tym roku poprowadziłam panel dyskusyjny o tegorocznych premierach, które również chyba wypadnie najgorzej. najgorzej. Takie przynajmniej dotarły, mnie, dotarły do mnie głosy. Przy okazji raz jeszcze dziękuję swoim rozmówcom, Joasipy Płacz, Czarkowi Czyżewskiemu, Marcinowi Kiszeli, a.k. Dawidowi Kainowi i Piotrkowi Borowcowi. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Wydaje mi się, że, że naprawdę udało nam się wspólnie dotknąć kilku aspektów literackiej grozy w Polsce. Mówiliśmy o kondycji środowiska, o wpływie prywatnego życia autora na jego twórczości odwrotnie I, i naprawdę świetnie nam się rozmawiało. Żałuję tylko, że, że nie zdążyłam zadać wszystkich przygotowanych pytań, bo zwyczajnie zabrakło nam czasu. Ten panel mógłby spokojnie potrwać kolejną godzinę, no, ale, ale może jeszcze coś z tego wyciągniemy. Jest, jest taki plan, żeby podesłać pytania, które miałam przygotowane swoim gościom i, i poprosić ich o wypowiedzi na ten temat, potem opublikować gdzieś w sieci. Zobaczymy, jak to się uda. Jeśli mielibyście osu, o, ochotę posłuchać i obejrzeć, to panel premier jest dostępny w serwisie YouTube dzięki streamingowi, który odbywał się przez cały festiwal na pierwszym piętrze arteteki. Na koniec wypada mi powiedzieć kilka słów o minusach i o słabych stronach kwasonu. Tak naprawdę chyba mogę wymienić tylko jeden problem, z którym boryka się festiwal. Mianowicie, że trwa tylko jeden dzień i, i zdarza się tylko raz w roku. Naprawdę mam, mam nadzieję, że każdy z Was będzie miał, ochotę, miał, miał, miał okazję kiedyś wziąć udział w festiwalu kwason, bo jest to zupełnie niepowtarzalna impreza, jak już mówiłam wcześniej, i warta tego, żeby ją odwiedzać. Dziękuję. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Kropolitan. Kilka dni temu Szymas poprosił mnie o nagranie tej stawki, która ma dotyczyć festiwalu Kwason. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, co powiedzieć, bo Szymas ograniczył mi czas do kilku minut, na tak naprawdę mógłbym spokojnie o tym festiwalu gadać powiedzmy godzinę. Jest tak, że na festiwal przyjechałem po trzyletnim przerwie. Poprzednie dwie edycje niestety musiałem pominąć ze względów powiedzmy to osobistych czy zdrowotnych. W tym roku stwierdziłem, że, że nie ma takiej możliwości, nie ma siły ludzkiej czy nadprzyrodzonej, która by mnie od przyjazdu powstrzymała. Teraz taka garść refleksji. Po pierwsze, Krzysztof Grudnik jest chyba najlepszym prelegentem w tym wszechświecie kilku równoległych. Dał on prelekcję dotyczącą rasizmu Lorda Philipsa Lovecrafta. Ja sobie zdaję sprawę, że, że ten temat jest tematem już bardzo często wałkowanym. Bardzo wiele osób pewnie zadawało sobie pytanie, ileż można. No okazuje się, że można. Można długo, można ciekawie. Można bardzo radykalnie do tej sprawy podejść. Tutaj Krzysiek bardzo precyzyjnie, klarownie i jasno przedstawił kwestię rasizmu Lovecrafta. No Nie pozostawiając tutaj żadnego pora manewru dla osób, które Lovecrafta z tego rasizmu usiłują wybronić. Ale co ciekawe, nawet osoby, które zajmowały przeciwne stanowisko w całej tej dyskusji, słuchały tej prelekcji dosłownie o miały z wrażenia. Krzysiek jest i charyzmatyczny, i wie, jak yy, przeprowadzać publiczne wystąpienia i przede wszystkim się świetnie do tego przygotował. Drugą fajną prelekcją była prelekcja Pawła Matei, UFO startuje z piekła. Znaczy tak, była to prelekcja dla mnie taka trochę śmieszna i trochę straszna. Śmieszna z tego względu, że kulty UFO, te parareligijne, czy quasi-religijne, czy religijne yy, ruchy, organizacje yy, jakby orbitujące Nomen Omen wokół zjawiska Ufo, one są często tak groteskowe, że aż komiczne. Z drugiej strony, no, Paweł na przykład mówił o zbiorowych samójstwach członków tych sekt, więc, więc tutaj rzeczy i upiorne i mieszały się z takimi wręcz komicznymi. Zastanawiał mnie stosunek prawda, Pawła do, do, do omawianych kwestii. Nie wiem, czy on w to wierzy, ale na pewno mówiąc to z nieukrywaną fascynacją i chociażby dlatego świetnie się tej prelekcji mm, słuchało. Byłem też na, trzech na dwóch panelach i sam uczestniczyłem jako gość w jednym. No Nie będę jakichś przedstawiał, ponieważ one są dostępne na kanale biblioteki. Bardzo zachęcam do wysłuchania dwóch paneli. O czymś się umarli. Yy, tam pada dużo ciekawych rzeczy odnośnie weird fiction czy w stosunku word fiction do klasycznego horroru. Tutaj znowuż mamy możliwość podziwiania umiejętności tych retorycznych Krzyśka Grudnika oraz poczucie humoru Wojtka Guni. Drugą prelekcją była świetnie prowadzona przez Bartka Czartoryjskiego prelekcja z udziałem Szmasa, Agi Brodzik, Dawida Kaina. Prelekcja Groza w popkulturze. Taka bardzo luźna, bardzo szeroka rozmowa obejmująca szereg różnych wątków pomimo to, że jakoś to się nie rozłaziło to ten panel miał dużo mniej zwartą strukturę niż, niż panel właśnie o Weird Fiction, jednakże tak czy inaczej się go bardzo przyjemnie słuchało jednakże najważniejszą rzeczą odnośnie kwasonu nie da się ująć w żadnym harmonogramie o tym co jest najważniejsze w kwasonie nie mówię żadnym punkt programu bardzo pieczołowicie ułożonego przez Magdę Paluch, mianowicie tym, co stanowi o istocie tego festiwalu jest atmosfera i ludzie, którzy tworzą. To jest tak, że nasze środowisko, ten, ten fandom tworzący się horroru, ma opinię skłóconego. Ludzie awanturują się w sieci, skaczą sobie do gardeł, są konflikty, wojny, są frakcje, są spiski, bizantyjskie intrygi i na Kwastonie jakoś to wszystko przemienia się swoją odwrotność. Wszyscy są wobec siebie przemili, nie możemy się nagadać. Ludzie, którzy nieraz byli skonfliktowani, jak chociażby Szajmas i Mordum dosłownie traktują siebie zupełnie odwrotnie. No i ta atmosfera jest po prostu wspaniała i chociażby dlatego warto na kwason przyjechać. To jest taka impreza, która łączy w sobie akademicki poziom merytoryczny i taką atmosferę zjazdu czy święta rodzinnego. I dlatego chociażby warto za rok, jeżeli ktoś z słuchaczy nie był, do Krakowa w październiku przyjechać. Dziękuję. Dobrze, wracamy. To znowu my, Paweł, żyjesz? Żeje, żyje. żyje. Okej, okay, my nie, nie słyszeliśmy tych wstawek w momencie nagrania, bo one dopiero do mnie dochodzą. No a więc nie skomentujemy ich, tylko przejdziemy do pewnego rodzaju podsumowania. No, słyszycie, że polecamy, nie? Tutaj nie ma co komentować więcej, więc może powiedzmy, słuchaj, za rok się wybierasz, nie? Tak, jak najbardziej. Mm -hmm. A nie wiem, masz jakąś taką wizję, właśnie, nie wiem, czy można by coś jeszcze zmienić tutaj? Czy warto w ogóle coś zmieniać? Czy byś został wszystko tak, jak jest? Mm. <laughs> Mam taką, takie drobne, nie wiem, marzenie, żeby były wygodniejsze siedziska na kwasonie. <laughs> Dlatego, że część z nich nie ma oparć. To mówisz o tych na trzecim piętrze? Nie, tych przede wszystkim na pierwszym A, tutaj bo tutaj też z część, część mm -hmm. bez. Na trzecim to można improwizować jakoś, ale też, no jak, nie wiem, no, coś wygodniejszego by tam się przydało, bo czasem to ciężko wysiedzieć. Ale to jest drobny mankament. A poza tym, to nie wiem, mam, mam postanowienie, że jeśli akurat będzie taka okazja, to żeby znowu jakąś prelekcję zgłosić. Chociaż nie wiem, czy będzie dla mnie miejsce za rok, bo to tak co drugi rok w zasadzie coś tam mówię, bo wiadomo, no, kolejka osób do zgłaszających się jest duża, ale jeśli, jeśli będzie okazja, to, to, to na pewno chciałbym znowu jakiś punkt programu przygotować. Hmm. pytam Cię o to, bo też z Magdą rozmawiałem na ten temat i Magda się zastanawiała, Magda chciałaby też jakiegoś gościa, zresztą o tym w wywiadzie nawet, który tutaj puściliśmy rok temu, wspominała załatwić czy coś, ale tak sobie myślę, to w sumie nawet nie jest do końca potrzebne, bo tutaj naprawdę, jeżeli program nadal będzie tak zróżnicowany i bogaty, tworzony przez tak najróżniejsze osoby i no z takim właśnie szerokim spektrum zagadnień, to myślę, że nie trzeba się bawić w żadne jakieś dodatkowe hiperatrakcje, nie wiem, może można by było zacząć godzinę wcześniej, najwyżej, żeby w czasie program był bogatszy o te dodatkowe trzy punkty, ale z drugiej strony ta jedenasta też jest super, jak ktoś dojeżdża, nie? Tam gdzieś z rana czy coś, no to żeby miał jednak na dziesiątą czy dziewiątą, by było trudniej do trzech, zresztą nawet nam by było też trudniej wstać, <grym> Bo jeżeli tak jak. No. Ale wiesz co, kiedyś kwas się zaczynał wcześniej, chyba pierwszy, właśnie czy nie wiem, może też drugi. I to faktycznie tam jeszcze, to, to było takie, tak, takie puste miejsce jeszcze tej tych No chyba, że na przykład wcześniej troszkę zacząć samą, w sensie, nie wiem, otworzyć ją, nie? żeby więcej osób przyszło i sobie pogadać mm -hmm. na początek, a na przykład punkt programu dopiero właśnie o tej 11.30, nie wiem, no tak sobie teraz to ale nawet jakby nic nie było zmienione, to pod kątem właśnie organizacji tutaj nie mam żadnych w sumie uwag, żadnych wskazówek. Dla mnie jest naprawdę ok z tą rezerwacją, tak, z tego lokalu można można za rok inny lokal wybrać po prostu, <głos> <głos> czy coś, żeby to było pewne, bo nas naprawdę jest dużo, to jest ogromna grupa osób i wszyscy właśnie chcą siedzieć ze wszystkimi, tak niektórzy chcą bardzo chodzić od Storicha do Stolika, no i super by było, gdyby się udało znaleźć jakąś taką miejscówkę gdzieś tam w pobliżu, gdzie naprawdę wszyscy się pomieścimy, no i, i to chyba tyle. <głos> No, także zachęcamy. No, jeśli jeszcze nie, się nie wybieraliście na kwasą, to za rok polecam skorzystać po prostu z tej okazji. Mm -hmm. I pewnie znowu to będzie jakoś ta jesień. E, tak ten prawdopodobnie październik, bo w ubiegłym roku też był 21 października. E, Kraków, tak, Rajska 1 i tam potem rzut beretem e, w POK i jesteście na miejscu. I to wszystko od nas chyba. No, to, myślę, że tak. To co, Pawle? Dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki również. I za afterka. <grystanie> I również. Pozdrawiamy AG i kagle. I również. <grystanie> <grystanie> I również <grystanie> A Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. I Damiana w sumie jeszcze. <grystanie> hej, cześć a już za tydzień kolejny na podcast. Baba baba ba tak, ba, ba,